Przeczytamy z pierwszego listu Jana pierwszy rozdział. Pierwszy list Jana pierwszy rozdział cały cały rozdział przeczytamy. Co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały o słowie żywota. A żywot objawiony został i widzieliśmy i świadczymy i zwiastujemy wam ów żywot wieczny, który był u Ojca, a nam objawiony został. Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli. A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem Jego Jezusem Chrystusem. A to piszemy, aby radość nasza była pełna. A zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego i które Wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeśli mówimy, że z Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą, i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę z niego robimy i nie ma w nas słowa Jego. Als sich die ersten Christen versammelten, Gdy die Piersi chrześcijanie zgromadzali się, wird uns mitgeteilt, to możemy czytać, dass sie in der lehre der apostel, że oni trwali w nauce apostolskiej, in der gemeinschaft, społeczności, im des brotes, i w łamaniu chleba, I w modlitwach. Chcielibyśmy się dzisiaj tym zająć, co oznacza społeczność. I tutaj w tym urywku znajdujemy ten, czy te warunki, jakie są konieczne, by ta społeczność miała miejsce. I ten i również znajdujemy zawartość tej społeczności. jeśli byśmy się przyjrzeli temu słowu społeczność, słowo, bedeutet to greckie słowo, które um, przetłumaczymy na nasz język einen gleichen Anteil haben. Oznacza, mieć ten sam udział. Oder auch, genossenschaft zu haben mit jemandem. Albo mieć, być współtowarzyszem z kimś, albo współtowarzyszem kogoś. Auch im Wort Gottes wird uns verschiedentlich gezeigt, was schon im natürlichen Bereich Gemeinschaft bedeutet. I również w Słowie Bożym mamy różne aspekty tego. Przedstawione, co oznacza społeczność? Gdy pan Jezus wezwał Piotra, by szedł za nim, i oni mogli wtedy uczynić, czy ten wielki połów mógł się odbyć, mitgeteilt, to tam czytamy, als sie so viele hatten, że gdy złowili tak wiele ryb, dass sie haben, że wezwali swoich współtowarzyszy, Jan i Jakub, die auch waren. którzy też byli rybakami. Das war eine I oni, można powiedzieć, wtedy mieli tą społeczność w zawodzie. So heute auch noch. I dzisiaj też tak mamy. Auch kennen wir alle die zwischen Mann und Frau. I również wszyscy znamy tą społeczność pomiędzy mężem a żoną w małżeństwie. Gottes Wort zeigt uns schon in 1 Mose 2, Słowo Boże już w pierwszej Mojżeszowej w drugim rozdziale pokazuje nam, als zu Adam führte, gdy Bóg przyprowadził Ewę do Adama, das uns gesagt wird die zwei werden ein flesh sein da mówi tych dwoje będzie jednym ciałem a festere einheit gibt es nicht i takiej bardziej trwałej czy bardziej czy ściślejszej jedności nie ma und gott hat schon im altament jebuk już w starym testamencie uderjezus später i później też Pan Jezus. Gesagt, dass eine Jest to powiedziane, czy Pan Jezus w Nowym Testamencie też to powiedział, że nie powinna być kobieta oddzielona od męża. Nie powinno dojść do rozwodu. Ta cudowna jedność nie może być przez nic usunięta albo zniweczona. Wieślib ist es, wenn sie zerbrochen wird. Jakże to jest złe i straszne, gdy zostaje to złamane. Gdy nastąpi cudzołóstwo. Einheit oder Gemeinschaft gibt es auch zwischen Eltern und Kindern. Ta jedność albo taka społeczność jest też pomiędzy rodzicami i dziećmi. Lech ein Segen ruht darauf. Jakaż, jakieś błogosławieństwo jest w tym, gdy to może trwać. Nie tylko wtedy, gdy dzieci są małe, ale również wtedy, gdy dzieci są już dorosłe. I Słowo Boże mówi nam: czci ojca swego i matkę swoją. Das ist das erste Gebot, das Verheißung hat. To jest pierwsze przykazanie, które ma obietnicę. Die A ta obietnica brzmi? abyś długo żył na ziemi. Und es ganz besonderen Segen daraus hervorgehen. Bóg daje szczególnego rodzaju błogosławieństwo z tej z tego przykazania. Gemeinschaft gibt es auch im zusammenleben der kinder gottes. Społeczność jest również istnieje również w życiu dzieci Bożych. W tym abschnittem, w tym wir gelesen, haben, in Tod heuft dem Urufku, który przeczytaliśmy, hier wird uns gezeigt, dass die gemeinschaft auch mit dem vater und mit seinem sohn jesus christus sein kann. I tutaj też mogliśmy czytać, że ta społeczność może być Społecznością z ojcem i z synem Jego Jezusem Chrystusem. Dazu werden uns verschiedene Voraussetzungen vorgestellt. Ale by to było możliwe, widzimy pewnego rodzaju warunki, są nam tutaj przedstawione. Wir lesen, dass der Johannes schreibt. Czytaliśmy, że Apostoł Jan napisał. Er hat den Gläubigen Mitgeteilt, was von Anfang war, on podzielił się wierzącymi tym, co było od początku. Was sie, die Apostel, mit ihren Augen gesehen, to, co oni, Apostołowie, widzieli swoimi oczami, was sie angeschaut und ihre Hände betastet haben, co oni na co patrzyli i czego ich ręce dotykały, das haben sie den Gläubigen späterer Tage mitgeteilt. Oni to opowiedzieli wierzącym późniejszych dni. Die nicht dem Herrn Jesus als lebend nachgefolgt sind. Tym, którzy nie chodzili z Panem Jezusem, gdy On żył na tej ziemi. Ci, którzy usłyszeli albo otrzymali to poselstwo, albo tą wieść o Panu Jezusie. Aber wenn wir das Zeugnis derer anschauen, die dem Herrn Jesus nachgefolgt sind. I gdy patrzymy na to świadectwo tych, którzy chodzili z Panem Jezusem, dann wird uns so vieles mitgeteilt. To mamy tak wiele y, tych relacji i tych y, informacji o tym, dass wir ein aufschlussreiches Bild, Und że możemy mieć ten pełny obraz i bardzo szeroki, szerokie kąt wiz, widzenia, możemy z różnych stron naszego Pana oglądać. Das, was haben, I to, co oni nam przekazali, über das Wort des było o Słowie Żywota. Und verkündigen euch das ewige Leben, das war und uns I oni mówią: głosimy czy zwiastujemy Wam żywot wieczny, który był u Ojca, a nam objawiony został. Z tej zawartości możemy zauważyć, poznać, że Herr pan Jezus sam jest tym objawieniem życia wiecznego. dankbar Nie możemy być wystarczająco wdzięczni za to, że, możemy, że mamy słowo Boże. Uns immer wieder die Person Jesus Augen zawsze przed nasze oczy jest y, przedstawiany pan Jezus ta boska osoba. I ten apostoł Johannes schreibt, i apostoł Jan pisze, że er inen das mitteilt, że on im to y, przekazuje, damit wir, damit ihr mit uns gemeinschaft habt. Abyście wy mieli społeczność z nami. Also die Gläubigen. A więc ci wierzący, die damals nicht kennengelernt którzy nie widzieli Pana Jezusa żyjącego na ziemi, sollten in diese Gemeinschaft gebracht werden mit ihm, dem auferstandenen Herrn. Oni mieli być też przyprowadzani do tej społeczności z nim, z tym zmartwychwstałym Panem. Nie wissen nicht genau, wann Johannes, ja, 1 Johannes wurde. Nie wiemy dokładnie, kiedy został napisany pierwszy list Jana. Und auf der Insel Patmos war. Czy to miało miejsce przed jego uwięzieniem i zanim znalazł się na tej wyspie Patmos? Danach, Albo później? W każdym razie on już był podeszły wiekiem, gdy pisał ten list i to miał na sercu, by to też wierzącym przed oczy pokazać, przedstawić. I jeśli czytamy te linijki, to poznajemy, Welchen Wert es für unsere Herzen hat eine ja, solche Mitteilung zu lesen? Jeśli czytamy takie, taką można powiedzieć wiadomość, jak ją, jakże wielką wartość ma ona dla naszych serc. Jeśli będziemy chcieli się teraz zająć tym, jakie są te, Warunki, aby ta społeczność miała miejsce? Dann finden wir zuerst, dass uns hier mitgeteilt wird. To po pierwsze znajdujemy tutaj. Was der Apostel gesehen und gehört, was er angetastet hat. To, co Apostoł widział, słyszał i czego dotykał. Dieses hat er den Gläubigen mitgeteilt. To on tym wierzącym przekazuje dalej. Und dadurch bestand eine Gemeinschaft zwischen den glaubenden, die das angenommen haben. I przez to powstała ta społeczność pomiędzy tymi wierzącymi, którzy to wiarę przyjęli. Und dem Apostel, der es niedergeschrieben hat. pomiędzy nimi a tym apostołem, który to zapisał. Im Judasbrief lesen wir, dass Judas w liście Judy możemy czytać, co do Judy możemy przyjąć, że to był cielesny brat Pana Jezusa, der auch erst nach dem Tod i der Auferstehung des Herrn Jesus zum Glauben gekommen ist. I on uwierzył dopiero po śmierci i po zmartwychwstaniu Pana Jezusa. On pisze, Glückselig dir da liest, und die da hören... Nein, entschuldigung. Geliebte, während ich allen fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben, unser Mahnen, für den Heil einmal den Heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Trzeci wiersz. Umiłowani, zabierając się z całą gorliwością do pisania do was, o naszym wspólnym zbawieniu uznałem za konieczne napisać do Was i napomnieć Was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. A więc i temu Judzie on to miał na sercu, by pisać o tym wspólnym zbawieniu. W tym den który gelesen haben. Finden wir eine weitere voraussetzung für die Gemeinschaft. W tym urywku, który czytaliśmy mamy kolejne rzeczy przedstawione, które są konieczne do społeczności. Und zwar das wandeln im Licht für siódmy wiersz jeśli zaś chodzimy w światłości Wi... Wie er in dem Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Jak on sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. I krew Jezusa Chrystusa syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego Grzechu. Er wird uns das Blut des Herrn Jesus. Tutaj mamy przedstawioną, czy przedłożoną przed nasze oczy krew Pana Jezusa. To, że On położył swoje życie, by nas oczyścić od naszych grzechów. To jest to podłoże naszej społeczności z Panem Jezusem und auch der gemeinschaft untereinander die täspozeczności między nami dazu gehört auch der erste teil des verses do tego też należy ta pierwsza część wenn wir in dem licht wandeln wie er in dem licht ist jeśli zaśchodzimy w światłości jak on sam jest w światłości wenn wir in der sünde leben jeśli my żyjemy w grzechu Können wir nicht Gemeinschaft haben mit gott To wtedy nie możemy mieć społeczności z Bogiem. Nie możemy mieć społeczności z Panem Jezusem? Nie możemy mieć społeczności z dziećmi Bożymi. U das verstehen auch schon die Kindera. I to też rozumieją już dzieci.zy sie etwasöss getan haben? Jeśli one uczyniły coś złego, dann können sie nicht den Eltern freundlich, to wtedy one wiedzą, że nie potrafią z radością spoglądać w oczy swoim rodzicom. Wtedy to ich spojrzenie jest na dół, w ziemię wpatrzone I chcą się skryć. To też możemy widzieć u pierwszych ludzi. Jak przez grzech ta społeczność jest przerwana. Als Adam und Eva von dem Apfel gegessen haben, Adam da heißt es, Vers 8, zweiter Teil, Kapitel 1. Mose 3, Vers 8, zweiter Teil, und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht des Herrn mitten unter die Bäume des Gartens. Trzeci rozdział pierwszej Mojżeszowej, 8 wiersz, druga część. Skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzech, drzew ogrodu. Czy i my uczyniliśmy już tak kiedyś? Czy chcieliśmy, czy ukrywaliśmy się przed ojcem lub matką? Czy chcieliśmy, czy ukrywaliśmy się przed ojcem lub matką? Albo przed innymi ludźmi, którym wyrządziliśmy jakieś zło. Tutaj jest mowa o skryciu się przed obliczem Bożym. A więc tym ważnym warunkiem jest to, że nie żyjemy, byśmy nie żyli w grzechu. Dass wir in dem Licht wandeln, wie wir gelesen haben. Abyśmy chodzili w światłości, tak jak to czytaliśmy. Wir finden gleich in den ersten Blättern der Bibel ein zweites Beispiel. I, I też na tych pierwszych Kartach Biblii mamy drugi przykład zaraz. Als Abel, Kain und Abel Gott eine Opfergabe brachten. Gdy Kain i Abel przynieśli Bogu Dar. Und dann Gott auf die Opfergabe des Abels. I Bóg spojrzał na tą ofiarę Abla, ponieważ ta ofiara była zgodna z myślami Bożymi, ein Opfer von der Herde zu bringen. I On przyniósł tą ofiarę z tej trzody. Da Kain. Wtedy Kain zapłonął gniewem. I Sein Angesicht sich. Jego oblicze vers, vers 4. Nie, warte, 5. Zasępiło się Jego oblicze. Mm -hmm. I gdy Bóg z nim rozmawiał Und den fluch über ihn i musiał wypowiedzieć to przekleństwo na Niego? Da heißt es von kain To jest napisane o Kainie. Er ging von dem Angesicht des Herrn hinweg. On odszedł przed oblicza pańskiego. Viele Sünden oft unterbrechen, Sünden die Gemeinschaft mit Gott und auch mit den Menschen. Bardzo często jest tak właśnie, że grzech przerywa tą społeczność z Bogiem i też przerywa społeczność z ludźmi. Und die Freude der Gemeinschaft geht verloren. I ta radość z tej społeczności jest stracona. Wir finden dann ein weiteres Beispiel, das notwendig ist, Damit die gemeinschaft mit dem Herrn Jesus erhalten bleibt. I mamy kolejny przykład, co jest potrzebne, aby ta społeczność mogła zostać, mogła trwać. An die denken, die uns in Johannes 13 berichtet wird. Jeśli sobie wspomnimy, to umycie nóg, o czym czytamy w Jana 13. Da hat der Herr Jesus die Füße seiner Jünger gewaschen. Tam pan Jezus umył nogi swoim uczniom. Er nahm ein leinenes Tuch um kürzte sich. On wziął to lniane prześcieradło opasał nim się. tat Wasser in das Waschbecken. Wziął wody do misy, nalał wody do misy. Und trocknete die Füße mit dem leinenen Tuch ab. I wycierał ich nogi tym lnianym prześcieradłem Der Petrus wunderte sich darüber. I Piotr z. Piotra to bardzo zdziwiło. I mówi: że nigdy ty nie będziesz mył moich nóg. Bo mycie komuś nóg to, to była praca taka można powiedzieć dla niewolnika. i Jeśli on tak powiedział, to to oznaczało że on Panu oddaje cześć i, i bardzo go ceni. I Pan mu powiedział: Jeśli Cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną. Teilhaben damit bedeutet Mieć dział to oznacza mieć społeczność ze mną. Piotr na to odpowiada: nie tylko moje sondern auch mein Haupt. Nie tylko nogi, ale również i moją głowę też umyj. Herr sagt ihm, wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich Ale pan mu odpowiada, kto jest umyty, czy w niemieckim jest to oddane jako kto jest wykąpany, nie ma potrzeby myć się, chyba że tylko swoje nogi. Und das enthält für uns eine wichtige Belehrung. Ito jest dla nas to w tym jest zawarte dla nas poważne pouczenie. Es ist ein Bild das Baden davon, dass wir gereinigt sind bei unserer Bekehrung. Da kommt oznacza, że my jesteśmy oczyszczeni od tego momentu, w którym się nawróciliśmy. Jest ich święte und geliebte. Jesteśmy tymi świętymi i umiłowanymi. Aber selbst Kinder Gottes können sich verunreinigen auf ihrem Weg durch diese Welt. Ale i dzieci Boże mogą zanieczyścić się na tej drodze, którą idą w tym świecie. Kann das A jakże łatwo to się może zdarzyć? Durch to, co wir sehen, przez to, na przykład, co widzimy, hören. przez to, co słyszymy. I selbst das, was in unseren Gedanken aufkommen kann. I również przez to, co, możemy, co może przyjść na nasze myśli. Apostoł Paweł o tym mówi. Dass wir jeden gefangen unter Żebyśmy każdą myśl powściągliwali albo mieli nad nią kontrolę. Böse Gedanken uns. Bo te złe myśli zanieczyszczają nas ale spoglądając na Pana Jezusa możemy być przed tym zachowani. To jest też wielki przywilej, że ciągle możemy słyszeć Słowo Boże i ta woda, którą te nogi są obmywane, jest obrazem Słowa Bożego. Jeśli je słyszymy albo czytamy, to to Słowo przemawia do naszych serc. A jeśli jesteśmy ochotni, to wtedy rozpoznamy, co Panu się nie podoba. I i to będziemy mogli wyznać. I jeśli my wyznajemy nasze grzechy, to ta społeczność jest na, y, przywrócona na nowo. Ale jeśli nie wyznajemy, to ta społeczność jest nadal y, z... Zniszczona. I nie możemy odczuwać tej radości w społeczności z naszym Panem. I bardzo szybko możemy zejść z tej drogi wiary. Nie, to nie znaczy, że będziemy... Y... Mogli pójść na zatracenie, jeśli jesteśmy prawdziwie zbawieni. Ale ta społeczność z Panem Jezusem i społeczność z dziećmi Bożymi, ona jest wtedy przerwana. W dziewiątym wierszu tego urywka, który czytaliśmy, mówi że, jeśli nasze sünden bekennen, czytamy jeśli wyznajemy grzechy swoje czy nasze So jest der treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Ist das nicht eine wunderbare Gnade? Czyż to nie jest cudowna łaska? Dass auf diese Weise die Gemeinschaft, die werden kann. Że i w ten sposób ta społeczność może być Odbudowana. Jeśli będziemy się zajmowali tym, z czego ta społeczność się składa to chciałbym zacząć czy wyjść z tego Jana 13, Gdy Pan Jezus mówi. W ósmym wersie pod koniec jeśli cię nie umyję nie, nie umyję nie będziesz miał działu ze mną Teil an dem Herrn Jesus hat jeder der durch Buße und Glauben das Heil in ihm ergriffen hat. Tomasz fałszywy z nim ma każdy który przez pokutę yyy według buße und przez pokutę i przez wiarę das Heil otrzymał czy uchwycił się tego zbawienia. Aber ale to, ten dział z Nim oznacza, że my radujemy się tymi samymi rzeczami, an denen sich der Herr Jesus erfreut. z których raduje się Pan Jezus że wir das was ihm wertvoll ist, że to co dla niego jest cenne, für uns im Glauben genießen. Że my to możemy w nasz wierze się tym rozkoszować. I bądź einige Punkty dazu aus dem Johannesevangelium uns ansehen. Chcielmy kilka punktów z Evangelijana, kilku punktów się przyjrzeć z Ewangeliana. In Johannes 14, Vers 27 heißt es: 14. Rozdział, 27. wiersz, Frieden lasse ich euch. Pokój zostawiam wam. Meinen Frieden gebe ich euch. Mój Pokój daję wam. Nicht wie die Welt gibt, ich euch. Nie jak świat daje. Euer Herz werde nicht zustürzt sei auch nicht fur. Ja wam daję, niech się nie tworzy serce wasze i niech się nie lęka. Je Herr gibt uns seinen Frieden. Pan daje nam swój pokój. Frieden lasse ich euch, da dürfen wir daran denken. Pokój zostawiam Wam, to wtedy możemy o tym myśleć, że dass er die Grundlage zu unserem Frieden am Kreuz von Golgatha gelegt hat że on to podłoże dla naszego pokoju po, założył tam na krzyżu. Frieden den der Herr Gemeinschaft mit Vater, genossen hat. Mój pokój to oznacza, to jest ten pokój, który Pan miał zawsze ze swoim ojcem, w którym, którym on zawsze jest i był. Frieden I właśnie ten pokój on też chce im nam dać. Abyśmy w społeczności z Nim mieli ten, tą głęboką społeczność. Jakże łatwo jest tak, że niepokój jakiś nas napełnia. Ale spojrzenie na Pana Jezusa może darować nam ten głęboki pokój. Ja Jezus sagt weiter in Johannes 15, dalej Pan Jezus mówi w Jana 15. Vers 7. 7. wiersz. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, Proszcie o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Ja Jezus hat uns sein Wort gegeben. Pan Jezus dał nam swoje słowo. Tutaj czytaliśmy, jeśli. in w siódmym wierszu: Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje was trwać będą. Das bedeutet, wenn meine Worte in euch bleiben, dass wir am Wort Gottes Freude haben. Jeśli moje słowa w was trwać będą, to oznacza, że macie radość ze słowa Bożego. Das sein Wort ein Bestandteil für unser Leben ist. Że jego słowo jest częścią naszego życia. Dass wir auch unser Leben danach ausrichten. I wir nasze życie prowadzimy według niego. I tu mamy daną, tą wielką obietnicę. Będziecie prosili o cokolwiek będziecie chcieli, a to się wam stanie. I wtedy nie będziemy mieli bezsensownych próśb ale będziemy potrafili rozpoznać myśli Pana Jezusa i będziemy mieli takie prośby, które Jemu się podobają, które są dla Niego miłe. Prośby, które odpowiadają Jego woli, tak jak możemy czytać w, pi w piątym rozdziale pierwszego listu Jana. W Vers 9 heißt es: "Wie y Jak mnie umiłował ojciec tak i ja was umiłowałem. "Bleibt in meiner Liebe." Trwajcie w miłości mojej. Also, wenn wir anteil an dem Herrn Jesus haben, a więc jeśli mamy udział w Panu Jezusie, to müssen wir in seiner Liebe bleiben to musimy i powinniśmy pozostać w Jego miłości. Liebe w jaki sposób możemy trwać w Jego miłości? Gdy będziemy wspominali, jak On za nas cierpiał na krzyżu na Golgocie. Und in Weise dürfen wir das genießen. I w szczególny sposób możemy to, się tym rozkoszować wir am Sonntag morgen undwezamn, gdy zgromadzamy się w niedzielę rano, Ums todes zu wydenken, aby wspominać jego ogłaszać jego śmierć. U erfüllen i wypełniać jego życzenie Tut dieses zu meinem Gedächtnis. To czyncie na pamiątkę moją. Darinką kommt wy sądtra Weise die Gemeinschaft mit dem Pen Je zu Ausdruck. Tu w szczególny sposób jest wyrażana ta społeczność z Panem Jezusem. W 11 W wierszu potem czytamy. Albo 15, 11. rozdział Ewangelii i 11 wiersz. ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei. To wam powiedziałem, aby radość moja była w was. Od eure Freude I aby radość wasza była zupełna. Freude möchten wir alle haben. Każdy z nas chce mieć tą radość. Ale tutaj widzimy, że możemy mieć udział w tej radości Pana Jezusa. Z czego składa się ta radość Pana Jezusa? Mamy kilka miejsc, które nam to bardzo dobrze przedstawiają. In Hebräer 12 Hebrai lesen wir 12, Vers 2. Drugi Hinschauend auf <coughs> Hinschauend auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der die Schande nicht achtend für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erdülle. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary i w niemieckim i tak powinno być napisane, który dla należnej mu radości wycierpiał Krzyż, nie bacząc na Jego hańbę. I w Freude war ta należna, albo ta przed Nim, ta radość, która była przed Nim, Leben frucht für Gott hervorkommt to jest to, że z jego życia y, y, będzie czy wypłynie ten owoc y, dla Boga. w Johannes <śpiewanie> 12 on mówi w Jana 12: Der Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Jeśli to ziarnko pszeniczne nie wpadnie do ziemi i nie obumrze, to pozostanie samo. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Ale jeśli obumrze, wtedy przynosi wiele owocu. Kolejną radość Pana Jezusa znajdujemy w pieśni nad pieśniami. Ta pieśń nad pieśniami mówi proroczo mówi o Królu Izraelskim i seiner Gemeinschaft mit seiner irdischen Frau, I jego społecznością z tym e, ziemskim ludem. irdischen Das heißt, to den Überrest von Israel. Du właśnie chodzi o to mniejszość z Izraela. Und da, wird uns gesagt im Probit Kapitel 3 Vers 11. Pesnat nad pieśniami 3 rozdział 11 wiersz. Kommt heraus Töchter Zions und betrachte den König Salomo in der Krone Mit der, seine Mutter ihn gekrönt hat, am Tag seiner Vermählung und am Tag der Freude seines Herzens. Wyjdźcie i patrzcie, trzeci rozdział, jedenasty wiersz. Wyjdźcie i patrzcie, Córki Sionu, na króla Salomona w Diademie, którym uwieńczyła go jego matka w dniu jego zaślubin, w dniu jego serdecznej radości. Was wird für, für den Jesus sein, Coś to będzie dla Pana Jezusa. gdy on tą resztkę swojego ludu i des tausendjährchen reiches einführt. Sprawagi w to błogosławieństwo tysiącletniego królestwa. Damit übereinstimmend ist auch ein Wort aus Zephania 3. Tu również mamy to czy zgodne z tym te słowa z księgi Sefoniasza. W 17, heißt es? Safoniasza <coughs> 3:17. Sofoniasza 3 rozdział 17 wiersz. Der Herr dein Gott ist in deiner Mitte ein rettender Held. Er freut sich über dich mitonne. Er schweigt in seiner Liebe frohlockt über dich mit Jubel. Pan twój Bóg jest pośród ciebie mocasz on zbawi będzie się radował z ciebie niezwykłą radością odnowi swoją miłość. będzie się z Ciebie bardzo weselił mój, będzie się z Ciebie będzie się weselił z Ciebie tak a jeśli Pan Jezus już cieszy się ze swojego ziemskiego ludu jest który do Niego zawróci, Wie die sein über die o jakże większa będzie radość Pana z tej Jego niebiańskiej Oblubienicy, in 19 heißt, gdzie w Objawienia 19 możemy czytać Sie die Hochzeit des Lammes ist oto nadeszło wesele Baranka i Jego Oblubienica przygotowała się. To jest nie tylko dzień radości dla nas, Ale również i radość dla Pana. I w tej radości my też możemy mieć w niej udział. Ein Beispiel der Freude. I zapomniałem o jeszcze jednym przykładzie radości Pana. Da lesen wir in Lukas 15. Lukas 15, możemy czytać: Von dem Menschen, der hundert schafe hat und eins verloren hat. O tym, który miał 100 owiec i jedną zgubił. Heißt vers 4, ja? Johannes 15, vers 4. Er lässt 99 w wüste zurück und geht dem Verlorenenach, bis er es findet. Czwarty wiersz z 15 rozdziału. E, pozo nie pozostawia 99 na pustkowiu i nie idzie za zgubioną, aż ją odnajdzie. Und wenn er es gefunden hat, legt er es mit freuden auf seine schultern. A odnalazłszy, kładzie ją na ramiona swoje i raduje się. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und die Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen. A przyszedłszy do domu, zwołuje <coughs> przyjaciół i sąsiadów, mówiąc do nich: Weselcie się ze mną, gdyż odnalazłem moją zgubioną obcę. Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ach so. Freuen wir uns auch? Czy i my się cieszymy? Czy my się cieszymy z tego faktu, że jeśli ktoś zszedł z tej drogi i zawróci, wróci na nią, czy cieszymy się z tego? A możemy mieć udział w tej radości Pana. To jest właśnie wielki, wielki dar. I to jest też wyrażenie tej prawdziwej społeczności z Panem. Hier 1. tutaj w tym Urywku z pierwszego Listu Jana, jest nam przedstawiona nie tylko Radość z Panem Jezusem, 3 und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Trzeci wiersz druga część, a społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem jego Jezusem Chrystusem. Gemeinschaft mit dem Vater, also mit Gott. Społeczność z Ojcem, czyli z Bogiem, wir haben, wenn wir uns mit dem Herrn Jesus beschäftigen. Możemy mieć wtedy, gdy zajmujemy się Panem Jezusem jeśli to porusza nasze serca, że ten jednorodzony Syn Ojca przyszedł na ten świat. I Pan Jezus mówi o tym, jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, ten Go objawił. Johannes 1, Ewangelium Johannes 1, vers 18. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział 18, wiersz. Diese Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus dürfen wir auch haben. Tą społeczność z Panem Jezusem również i może, my możemy mieć, gdy on mówi: Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Kto mnie widział, widział i Ojca mego. Jeśli pamiętamy, że Bóg powiedział, że on zamieszkuje tą światłość niedostępną, której żaden człowiek nie widział, ani widzieć nie może. To wtedy możemy nasze spojrzenie skierować na Pana Jezusa, i w nim patrzeć na to objawienie Ojca. Och, wenn wir daran denken, że der Jesus in Johannes 14 sagt. I również, gdy o tym myślimy, czy pamiętamy, że w Jana 14 pan Jezus mówi wer nicht gesehen hat, hat ihn Vater gesehen. Do mnie widział, widział jej ojca mego. Oder in Hebräer 1 zu uns gesagt wird. Albo w Hebrajczyku 1 w czytamy. Da tedy ausstrahlung seiner herrlichkeit, die ausstrahlung der herrlichkeit gottes, że on jest tym odbiciem chwały jego. Und der abdruck seines wesens ist. I odbiciem jego istoty. Jakże to jest dobre, jeśli my tą społecznością z Panem Jezusem możemy się rozkoszować i przez to nasze spojrzenia mogą być kierowane na wielkiego Boga, który teraz stał się naszym Ojcem. Ta pełna społeczność, Die wir mit dem Herrn Jesus und haben können Którą możemy mieć z Panem Jezusem Die kommt zum Ausdruck als der Herr Jesus der Maria Magdalene am Auferstehungstag begegnet y, Ona jest wyrażana w tym gdy Pan Jezus spotkał Marii Magdalenem w, w tym dniu zmartwychwstania. Marczychstania Dan co ihr sagt i y mówi do niej das ist Kapitel 20 der 17. Gej aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen. Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Dwudziesty rozdział Ewangelii Jana, 17 wiersz. Idź do braci moich i powiedz im stępuję do ojca mego i ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego. Welch ein völligen ausdruck der Gemeinschaft kommt doch darin zum ausdruck. Jakże pełna pełne wyrażenie tej społeczności tutaj mamy przedstawione. Możemy mieć właśnie tą społeczność z ojcem, przez to, że będziemy oglądali to, co Bóg mówi o swoim Synu. W Kolosa 1 czytamy, że są In das Reich des seiner Liebe. Że jesteśmy przeniesieni do Królestwa Syna Jego. w in Johannes 17, A wie, wird uns gesagt, w Jana 17, możemy czytać, oder sagt albo Pan Jezus mówi, im Vers 24: Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, auch bei mir sein, wo ich bin. Damit sie meine Herrlichkeit schauen. 24. Wiersz. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, hast, którą mi dałeś. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Der wird uns die ewige Liebe zwischen Gott, dem Sohn, tu jest nam przedstawiona ta odwieczna miłość między Bogiem, a e, Synem. A przez społeczność z Panem Jezusem możemy mieć w tym też udział. tiefe Freude in I to może wywołać wielką radość w naszych sercach. dies nicht alles unsere Herzen, Wenn wir am am Tisch des Herrn sind, A czy nie wywołuje to wielkiej radości w naszych sercach, gdy w niedzielę rano jesteśmy zgromadzeni u stołu pańskiego, und Herrn zu i wspominamy śmierć Jego, i i uwielbiamy Jego i Ojca? Nun möchten wir noch uns ansehen, was Gottes Wort Über die Gemeinschaft der Kinder Gottes uns vorstellt. Chciaimy jeszcze krótko y, przyjrzeć się temu, co mówi nam Słowo Boże o społeczności dzieci Bożych. Hier sagt der Apostel Johannes: tutaj apostoł Jan mówi, so habt ihr Gemeinschaft, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Abyście i Wy mieli społeczność z nami. Einmal hat er es geschrieben, die Gläubigen auch mit den Aposteln Gemeinschaft haben. To właśnie on napisał, że aby wierzący mieli społeczność z Apostołami. Dadurch Kraft empfangen sollten, verkehrten Lehren zu widerstehen. I przez to, aby mieli wierzący tą siłę, aby przeciwstawić się tym błędnym naukom. naką. wir hatten uns gleich am anfang Daran erinnert. Ale na początku też wspominaliśmy, Dass die Gemeinschaft der Gotteskinder ein wichtiges Zeichen des Glaubens an den Herrn Jesus ist. Że ta społeczność dzieci bożych jest ważnym Znakiem. Da wird, und hatten wir gelesen, oder ich hatte es gesagt, in Apostelgeschichte 2, Vers 42, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Cytowaliśmy ten wiersz z drugiego rozdziału dziejów, 42 i trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, albo w społeczności, w łamaniu chleba i w modlitwach. Und wie die Jak wyglądała ta społeczność? Czterdziesty czwarty 44. 44 wiersz. Alle aber die waren und alles Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne. Das war nicht nur Gemeinschaft im Claudi. To była nie tylko wiara w wierze, sondern auch Gemeinschaft im Zusammenleben der Claudi. Ale również i społeczność w tym wspólnym życiu wieżących. Und in Kapitel 4 wird uns gezeigt. I wczwartym rozdziałe też mamy pokazane. Das das nicht nur eine äußere Gemeinschaft war, że to nie była tylko ta zewnętrzna taka... Y na zewnątrz pokazywana społeczność, sondern auch eine innere Gemeinschaft. Ale również była ta wewnętrzna. Da heißt es in Vers 32. 32. wiersz czytamy. Die Menge Tera, die gläubig geworden waren, war ein Herz und eine Seele. A u tych wszystkich wierzących było jedne serce i jedna dusza. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein Eigen wäre, sondern sie hatten alles gemeinsam. I nikt z nich nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Później, sehen wir, als das Werk größer geworden ist, później możemy to oglądać, jak to dzieło się powiększało, że się das anders że było to trochę inaczej. Da heißt es in Römer 12, Rzymian 12, Vers 10, 10 Wiersz, In der Bruderliebe seid herzlich zueinander. In Ehrerbietung geht einer dem anderen voraus. Miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. In Fleisch seid nicht sölmich, im Brünstig im Geist dem Herrn W gorliwości nie ustawając płomienni duchem Panu słuszcie. Oni w 12. werse steht dann, 12. wierszu czytamy: an den Bedürfnissen der heiligen nehmt teil. Typisch, ich an. In Hoffnung freut euch. Mm -hmm. w Nadziei radośni bądźcie. w ucisku cierpliwi. Im Gebet haltet an. „W modlitwie wytrwali. Dann an den Bedürfnissen der Potrzebach Okazujcie albo dążcie do gościnności. Sei eine Cóż łaska, że te rzeczy, które tutaj mamy wymienione i dzisiaj je możemy und die zum możemy je dzisiaj e, okazywać, wykonywać i przez to dawać wyraz tej społeczności. Wir dann, w drugim liście e, do Koryntian widzimy Dass der Apostel Paulus die Korinther auffordert. Der Apostel wzywa Korinthian. 2. Korinther, Kapitel 8. 2. Korinthian 8. Da heißt es, ich lese mal ab Vers 1. Wir tun euch aber kund, Brüder, die Gnade Gottes, die in den Versammlungen Mazedoniens gegeben worden ist, dass bei großer Tranksalzprüfung das Übermaß ihrer Freude und ihre tiefe Armut übergeströmt sind in den Reichtum ihrer Freigebigkeit. Od pierwszego Wiersza a powiadam, powiadamiamy Was, Bracia, o łasce Bożej okazanej Zborom macedońskim, iż mimo licznych utrapień, które wystawiła, wystawiały, wystawiały, wystawiały. Ich na grubę niezwykła radość i skrajne ubóstwo ich przerodziły się w nadzwyczajne bogactwo ich ofiarności. Denn nach Vermögen, ich bezeuge es, und über vermögen waren sie von sich aus willig und baten uns mit vielem reden um die Gnade und die Gemeinschaft des Dienstes für die Heiligen. Gdyż miarę możności mogę to zaświadczyć, owszem, ponad możność samorzutnie usilnym naleganiem, dopraszając się od nas tej łaski, by mogli uczestniczyć w dziele miłosierdzia dla świętych. A więc dzisiaj jest to też możliwe, by tą społeczność praktykować pomiędzy Dziećmi Bożymi. Jeśli widzimy tą zewnętrzną potrzebę czy biedę, ale i również gdy nastanie ta wewnętrzna potrzeba albo bieda. Bo czytaliśmy o tych pierwszych chrześcijanach, że byli jednym sercem, jedną duszą. To jest Die um zu to jest ta podstawowa zasada, aby można było tą e, społeczność e, praktykować. Kann aber auch und ale ta społeczność może być bardzo łatwo e, zaburzona. Wir finden da zwei Beispiele einmal im Dwa przykłady mamy. Na przy, dwa przykłady, na przykład jeden w, w liście do Filipia. Tam były dwie siostry, które były gorliwe, by głosić ewangelię. I dał musiał apostel Paulus. Sagen, I apostoł musiał im powiedzieć: "Evodia, amane ich, i syntiche amane ich, gleichgesinnt zu sein im Herrn. Upominam Evodię i upominam, synt upominam syntyche, aby były jednomyślne w Panu. Und er fügt hinzu: "Idodae, ja, ich bitte auch dich, mein treuer Mitnecht, stehe ihnen bei, die in dem Evangelium mit mir gekämpft haben." I Proszę także i Ciebie, wierny mój towarzyszu, zajmij się nimi, wszak one dla Ewangelii razem ze mną walczyły. A więc to były aktywne kobiety, które y, głosiły Ewangelię, a jednak nieprzyjacielowi udało się, aby coś wprowadzić między serca tych sióstr. A jeśli też przypomnimy sobie apostoła Pawła i Barnabę, diese treuen Männer, tych wiernych mężów, dann sehen wir, dass ein Augenblick kam, to też widzimy, że nadszed, nadeszła taka chwila, wo ein entstand, gdzie powstała kłótnia. E, powstała Bo Johannes, ein Verwandten die den Johannes, Johannes Markus mitnehmen wollte Wann już Barnaba chciał wziąć tego Jana Marka und Paulus sagte, der ist nicht geeignet zum Dienst Aber powiedział on nie jest zdatny do służby weil er sie auf der ersten Missionsreise verlassen hatte Ponieważ on ich opuścił w czasie pierwszej podróży misyjnej Udawet er on sogar nicht i jest nam nawet y czytamy Kapitele 15 versus 39. 15:39. Es entstand aber eine sie sich voneinander trennten. Powstało nieporozumienie, a w niemieckim jest to określone jako takie zgożknięnie, tak iż się rozstali. Barnabas, Marcus, <coughs> und Panapas, den Markus Zypern A Barnaba, zabrawszy Marka, odpłynął na e, Cypr. Die gemeinschaft unter den Kindern Gottes ist eine, ein ganz hohes Gut. Społeczność między dziećmi Bożymi to jest bardzo cenne i wielkie dobro. Und Satan versucht immer wieder unsere menschlichen Empfindungen und Gefühle zu benutzen. A Satan próbuje ciągle używać naszych ludzkich e, uczuć i odczuć, um z by wprowadzić wśród nas ten niepokój i to rozdwojenie. Tylko społeczność z Panem Jezusem i, i, ta, i ta radosna społeczność z Panem Jezusem i z Dziećmi Bożymi, poz ona poz to pozwala nam by się też temu przeciwstawić. I chcielibyśmy Pana prosić, aby On nam na każdym miejscu darował łaski, untereinander aby ta społeczność pomiędzy Dziećmi Bożymi była zawsze zachowywana.